Owocem zaś Ducha Świętego są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Ukochani przez naszego Zbawiciela, bracia i siostry, Święty Paweł w piątym rozdziale listu do Galatów w 22. wersie prezentuje nam te dziewięć owoców Ducha Świętego, w niektórych tłumaczeniach 12, jako niektóre rozwinięcie poszczególnych owoców, pokazując tym samym i zachęcając, aby nasze codzienne życie było płodne w sensie duchowym w sensie konkretnych, dobrych uczynków, abyśmy nie byli, jak mówił jeden z poetów, teoretykami wiary. Dużo mówili, mędrkowali, bo tak często dzisiaj jest, a mało czynili. Modlitwa i czyn. I właśnie w sposób szczególny, moi kochani, owoce Ducha Świętego zwracają naszą uwagę na działanie. Nie są aktywizmem, który nie umie się zatrzymać na adorację, na mszę świętą, ale są konkretnym czynem. Są zatem można powiedzieć dojrzałe i pełne, bez robaków, bez złych intencji, bez grzechu, choć nieraz z różnymi błędami, ale są pełne dobrych uczynków, służące Życiu duchowemu, jego rozwojowi, niezależnie ile mamy lat. Moi drodzy, warto zauważyć na początku dzisiejszej refleksji, że Święty Paweł, patrząc na cały piąty rozdział listu do Galatów, będziemy go rozważać w czasie błogosławieństwa, najświętszym sakramentem, błogosławieństwa ludzkiego, umieszcza. Owoce ducha świętego w klimacie, także wielu różnych grzechów. I w tym klimacie, w tym kontekście, zwraca uwagę, że z otchłani grzechu, czy też nałogu, powinniśmy wyrywać się mocą właśnie tegoż ducha świętego działającego w nas na mocy Chrztu świętego i innych sakramentów do Jego owoców, do owoców dobrych. Warto od razu postawić sobie bardzo konkretne pytanie. W tej chwili, tu i teraz. Czy moje działanie obecne przynosi generalnie dobre owoce Ducha Świętego, czy złe, szatana? Komu przynoszę koszyk moich czynów pod koniec dnia? Ten duży kosz różnych moich uczynków, jakie one są dla Ducha Świętego czy dla szatana? Takie konkretne odpowiedzi, choćby w wieczornym, krótkim, kilkuminutowym rachunku sumienia przynoszą bardzo konkretną odpowiedź w świetle Ducha Świętego. Zachęcam bracia i siostry, modląc się dzisiaj w różnych intencjach, o uzdrowienie duszy i ciała, o nawrócenie grzeszników, o łaskę kochania, cierpienia, przeżywania Go z Jezusem. Modląc się dzisiaj w tych wszystkich intencjach do krótkiej refleksji nad pierwszym z owoców Bożego Ducha, jakim jest miłość. Miłość, która w rozumieniu Nowego Testamentu jest byciem dla, jest poświęceniem, jest służbą, ofiarą, jest tym rysem, który także daje radość ze służby i radość z tego, że ja też doświadczam miłości od innych, że ktoś inny w duchu chrześcijańskim mi służy. Ja służę i ktoś mi służy. Ja z pokorą przyjmuję ten dobry owoc, ten dobry owoc miłości. Mąż lub żona, czy przynosi Owoce poświęcenia służby, czy spala siebie wzajemnie dla współmałżonka i dzieci, czy może to są myśli dobre, piękne, błogosławienie w ciągu dnia, czy może też naręcze myśli o kochance, kochanku, jak fajnie by było, gdyby było inaczej. Często w ogóle w różnych aspektach życia, towarzyszą nam, towarzyszy nam złudne myślenie. Jak to fajnie by było, gdybym był gdzie indziej, w innym miejscu, w innym czasie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Bardzo często zły duch wykorzystuje ten meandr myślowy i zwodzi. Bracia i siostry, jeśli nie wydajemy owocu dla Pana, owocu z Ducha Świętego, Wydajemy na przykład owoc ciała. Odniosę się tu do bardzo prostej, pięknej praktyki, przez niektórych niepraktykowanej, przez niektórych nawet wyśmiewanej. Po co to takie w Polsce? Post piątkowy, w każdy piątek, nie tylko w pierwszy, ale w każdy, jeśli nie przypada uroczystość, jesteśmy zobowiązani do zwykłego powstrzymania się od pokarmów mięsnych. I nie chodzi o jedzenie mięsa, nie jedzenie mięsa, ale chodzi o właśnie ten gest ofiary. To jest tylko wyraz, że nie spożywamy pokarmów mięsnych w miłości do Pana Jezusa. Właśnie to jest piękny owoc, kiedy matka, ojciec, babcia, dziadek nie użalają się. Nad swoimi dziećmi, wnukami, ale są strażnikami postu piątkowego. To jest taki mały szczegół, a jakże on pokazuje, ile miłości Bożej jest w naszych rodzinach. Jeśli nie wydajemy owocu dla Pana, owocu Ducha Świętego, wydajemy nieraz niestety owoc szatanowi. Na przykład Rodzic, który nie interesuje się, czym dziecko się zajmuje, co ogląda w internecie, w komórce, o której faktycznie godzinie idzie spać, wraca. A dziecko, nawet jak jest dorosłe, jeśli żyje z rodziców utrzymania i z rodzicami, podlega prawu ogniska domowego i rodzice mają prawo do tej kontroli, to jest naturalne, oczywiste. Warto zainteresować się, co było na konkretnej lekcji, po kolei, w szkole, jestem zmęczony, przepracowany, mówi matka, ojciec, nie mam czasu. Ale właśnie pomimo to rozmawiam i to jest właśnie owoc miłości Ducha Świętego. Miłość, moi drodzy, Boża nie jest teorią piękną, wspaniałą, egzaltowaną, też tego doświadczamy na uwielbieniu. Pomaga nam w tym nasz zespół, mocni wiarą Fortes Fide. pomaga nam Pan Organista, ich talenty. Ale miłość jest bardzo praktyczna, konkretna, miłość się spala, daje z siebie więcej. Jakże wielu z nas narzekało na ostatnie tygodnie upałów, ale jakże wiele było także poświęceń, Różnych osób, sam tym się podnosiłem na duchu, kiedy niektóre osoby nawet w ogóle nie narzekały, ale robiły swoje. Takie różne szczególi dnia codziennego. Bracia i siostry, miłość jako owoc Ducha Świętego to aktywna doskonałość życia chrześcijańskiego, nawet ważniejsza niż wiedza. Miłość ważniejsza niż już wiedza, jak słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z pierwszego listu do Koryntian. Ale moi drodzy, o wiedzę religijną także też trzeba się starać, bo ignorancja, czyli niewiedza dzisiaj bardzo się szerzy. Tak zwane, cytując księdza Jana Twardowskiego, puste głowy treści wiary. Puste głowy treści wiary. Trzeba nieraz zdobyć się na odwagę mimo zabiegania, zapracowania, by regularnie czytać Słowo Boże, Pismo Święte. Rzucać okiem na jakąś myśl ze Słowa Bożego, z katechizmu, z rozważania, czy to w księdze, czy w internecie. Podczas ostatniego naszego spotkania na grupie błogosławionego księdza Romana Zaproponowaliśmy sobie, abyśmy czytali systematycznie w tym tygodniu księgę Syracydesa, Mądrości Syracydesa i już wczoraj usłyszałem jedną wypowiedź pewnej osoby, jak tam są piękne, cenne rady, choć napisane było to dawno, kilkanaście wieków temu, kilkadziesiąt wieków temu bracia i siostry, Słowo Boże jest ponadczasowe, aktualne. Szarpnięcie się niejako na to, pomimo zmęczenia, braku czasu, by mieć styczność ze Słowem Bożym. To jest także miłość do Boga bardzo konkretna w życiu codziennym. I to jest także wejście na drogę uzdrowienia. Wejście na drogę uzdrowienia. Miłość do Eucharystii, adoracja. Niektórzy z was nawet codziennie uczestniczą we mszy świętej, przychodzą na adorację. Dzisiaj także dowolne wspomnienie imienia Matki Najświętszej, która, które to wiele ma znaczeń, imię Maryi. W nim jest siła, moc, niesamowita ochrona. To gwiazda morza, to moc Boża, no przeróżne konotacje tego imienia. Ja przeczytam z godziny czytań. Trzy zdania, gdzie wielki czciciel Maryi i jej wizjoner, mistyk święty Bernard z Clervo tak pisze. W niebezpieczeństwach, w uciskach, w wątpliwościach, myśl o Maryi, Maryję przyzywaj. Niech nie schodzi z ust i nie znika z serca jej imię, nie trać z oczu wzoru jej postępowania. Aby wybłagać jej modlitewną pomoc. Idąc jej śladami, nie zbaczasz z drogi, prosząc ją, nie tracisz nadziei, myśląc o niej, nie błądzisz. Kiedy ona cię podtrzymuje, nigdy nie upadasz, nie lękasz się, kiedy ona strzeże, nie męczysz się, kiedy prowadzi. Co więcej, Zdobywasz wszelkie łaski i w ten sposób na sobie samym doświadczasz, jak słuszne są słowa dziewicy, było na imię Maryja, moc Boża. Mówię bracia i siostry w kontekście owocu Ducha Świętego, jakim jest miłość o Maryi, ponieważ często się modlimy na różańcu, jak ufam. I potrzeba odnowy, odświeżenia, odnowienia znaczenia niesamowitej siły, która płynie z imienia Maryi przez różaniec. I to jest owa nieraz też miłość jako owo z Ducha Świętego, kiedy jesteśmy zmęczeni, ale walczymy o specjalny czas, by się skupić, by już nawet na stojąco, bo jakbyśmy usiedli, to byśmy zasnęli, by rozważyć jeszcze część różańca, czy przynajmniej dziesiąte. To jest miłość, to jest poświęcenie, to jest ofiara. I tak naprawdę to poświęcenie nie jest jakąś katorgą, ale jest rzeczywiście słodyczą, a owoce są kochani przepiękne, cudowne. Doświadczamy tych owoców, prawda? Kiwają niektórzy głowami, ale widać po wielu buziach tutaj, że to prawda i fała Bogu za to. Miłość, moi drodzy, jako z Ducha Świętego, no przeróżne ma formy, ale także formy w naszym języku, w naszej wypowiedzi. Bardzo mocno to wybrzmiało dzisiaj. W sercu liturgii Słowa, którym jest Ewangelia, gdzie Pan Jezus choćby mówi: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Pan Jezus mówi także w innym miejscu: Po owocach ich poznacie. To także, po tym także poznaje się prawdziwą miłość. Jak to na co dzień mówi o ludziach, o innych. A do czego jeszcze nas dziś Pan Jezus zobowiązuje? Do odpuszczania w sercu, przebaczenia? Naszym krzywdzicielom, tym, którzy nas zranili, nawet gdyby oni sobie nic z tego nie robili w sercu, przed Bogiem, mocą Ducha Świętego, bo sami nie damy rady, powinniśmy odpuścić. I tu ten owoc Ducha Świętego, miłość, jako działanie Ducha Świętego w postawie przebaczenia, odpuszczenia, darowania, szczególnie się uwydatnia jako właśnie bardziej działanie Ducha Świętego niż nasze. Bo to jest bardzo trudne komuś odpuścić, przebaczyć serca, ale jest Bożą pomocą możliwe. Jak myślę o innych na co dzień? Jak mówię o innych na co dzień? Moi drodzy, nierzadko spotykamy się z postawą narzekania, narzekania i narzekania, a przecież można powiedzieć, Coś dobrego, nawet jak samemu już brakuje siły. Mąż oschły, nieraz zimny, może serdecznie przytulić swoją małżonkę. I odwrotnie trzeba uważać, by nie nadwyrężyć szyi i karku, ale tak mocno ścisnąć, przytulić. Pomimo nieraz nawet różnych oporów. I to są, moi drodzy, owoce. Ducha Świętego. Czasem, moi drodzy, trzeba się poskarżyć tylko Najświętszemu Sercu Zbawiciela, bo nie ma komu, albo jest to niewskazane. Albo na chwilę obecną nie mamy takiej zaufanej osoby, albo nie mamy wsparcia w tych, którzy powinni być dla nas wzorem, przewodnikiem. A tu nic. Otrzymujemy jeszcze różne Szpilę. Wtedy idziemy do Najświętszego Serca Pana Jezusa i wtedy wcześniej czy później otrzymujemy niesamowitą siłę miłości jako owoc Ducha Świętego, która na nas spływa. Prośmy dziś z wiarą Boskiego Ożywiciela Ducha Świętego, dawcę owoców, twórcę owoców w nas aby nas przemieniał i umacniał. Owocem zaś Ducha Świętego są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Amen.